To są informacje Polskiego Radia 24. Dobre informacje dla kierowców. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach paliw. Będą zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Ma być więcej praktyki, mniej teorii. Podpisy policzone. Będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec. Zapraszam. Od jutra ceny paliw na stacjach spadną o ponad złotówkę na litrze. Kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 16 groszy za litr benzyny bezołowiowej 95 oraz 7 zł i 60 groszy za litr oleju napędowego.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 Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło szczegóły dotyczące zmian w egzaminach na prawo jazdy. Z egzaminu zniknie jazda po placu manewrowym. Rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Mikołaj Krupiński powiedział, że celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa. Aby jeździć po pierwsze zgodnie z przepisami, po drugie sprawnie, by czuć się pewnie w ruchu drogowym jako kierowca, ale przede wszystkim bezpiecznie, zwłaszcza dotyczy to tych młodych kierujących pojazdami, którzy w Polsce stanowią podwyższoną grupę ryzyka. Pamiętajmy, że pod kątem liczby wypadków na 10 tysięcy populacji kierowcy w wieku 18-24 lata stanowią podwyższoną grupę ryzyka. Powodują najwięcej wypadków w porównaniu do kierowców z większym stażem. Nowe przepisy mają być gotowe do końca tego roku. Tymczasem wytrwały kursant z Tarnowa po dziewięciu latach zdał egzamin praktyczny i zdobył uprawnienia do kierowania samochodami, mówi Paweł Gurgul, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie. To była tylko sprawa z placem, tutaj egzaminator zauważył, że osoba była zestresowana Ja trochę się nie dziwię, bo zrobiła się niechcąco osobą medialną i mi się wydaje, że ta osoba trochę bardziej się tym stresowała właśnie i no niestety nie poradziła sobie na, na placu. Natomiast za drugim razem już był spokój, no i ten wynik pozytywny, więc lepiej wyszło w części praktycznej niż nawet średnia statystyczna wychodzi. Mężczyzna zdawał egzamin teoretyczny 139 razy. Polska zawalczy o szefa Unijnej Agencji Celnej, ustaliło Polskie Radio. Polska była jednym z faworytów do siedziby agencji, jednak Warszawa zajęła ostatecznie w tym wyścigu trzecie miejsce. Wygrało francuskie miasto Lille, które w finale pokonało Rzymy. Polska zamierza wykorzystać atuty, które w walce o Unijną Agencję Celną pokazywała, czyli znajomość tematyki celnej, dobrze oceniani celnicy sprawdzeni w praktyce na zewnętrznych granicach. Skoro Polska nie zdobyła siedziby Unijnej Agencji, to będzie chciała mieć wpływ na kształtowanie polityki celnej w Unii, a osoba we władzach Agencji niewątpliwie to zapewni. Europa Zachodnia znowu dostała Unijną Agencję, więc w Europie Środkowo-Wschodniej zapewne trzeba szukać kandydatów do władz w tej Agencji powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Jak ustaliłam nieoficjalnie wstępnie z Polską kontaktowała się już Komisja Europejska, a także niektóre kraje naszego regionu. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. W Krakowie dojdzie do referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miasta. Krajowe Biuro Wyborcze zakończyło liczenie podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie głosowania. Komisarz Wyborczy oficjalnie ma ogłosić decyzję po świętach wielkanocnych. Prawdopodobny termin głosowania to jedna z dwóch niedziel w drugiej połowie maja, mówi Jan Hoffman, inicjator referendum.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 Prognoza pogody w nocy na zachodzie i południu, opady deszczu, a w Karpatach śniegu temperatura od minus jednego stopnia na Pomorzu i w rejonach podgórskich do plus jednego na zachodzie i czterech stopni na południowym wschodzie. We wtorek na zachodzie możliwe burze i tam opady krupy śnieżnej, temperatura w dzień od sześciu stopni nad morzem, dziewięciu w centrum do 12 na wschodzie. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra w Zduńskiej Woli, Krakowie, Otwocku i Konstancinie Jeziornie umiarkowana. Dostateczna jakość powietrza jest w Łomży i w Białym Stoku. 10% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W pasie od Warmii i Mazur przez Pomorze po ziemię lubuską i część Wielkopolski jest średnie zagrożenie pożarowe. Informuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Klimat 6 minut po godzinie 21. Wieczór w Polskim Radiu 24. A w studiu pojawił się już Paweł Wojewódka. Zdradzę Państwu, że prywatnie oaza spokoju. Dobry wieczór. Naprawdę dobry wieczór. Naprawdę oaza spokoju. Od Ciebie bije takie ciepło, taki spokój, ta, taki wręcz relaks. Dlatego tym bardziej muszę Cię zapytać, co się dzieje, kiedy puszczają te emocje polityczne, kiedy dyskusja polityczna zaczyna być coraz bardziej gorąca, czasami za gorąca? Ale u mnie, czy tak ogólnie? Ja zapytam ogólnie, bo nie wierzę, że tobie puszczają jakiekolwiek takie emocje złe. No og ogólnie to widać co się dzieje, zmieniamy sposób mówienia w Polsce i sposób wypowiadania się i coraz bardziej mi to zaczyna przypominać mm, Targ Koński w Skaryszewie. Pomówmy o tym. Pomówmy o tym. A dziś pomówię z panem e, doktorem Przemysławem Witkowskim, Uniwersytet Kolegium e, Civitas, ale także ekspert od spraw ekstremizmów politycznych. Witam pana doktora bardzo serdecznie. Dzień dobry, Pani się. Panie doktorze, kiedy sobie pomieszkiwałem we Francji w latach 80., na początku lat 80., no tak los rzucił, tak było, to wtedy Action Direct podkładało wszędzie, gdzie się dało, bomby. Wiele organizacji terrorystycznych istniało w Europie, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, nam w Wielkiej Brytanii to ira, ale ona była niezwiązana z lewicą, a z próbą odzyskania niepodległości przez Irlandczyków, ale tych organizacji terrorystycznych lewicowych w całej Europie była, było co niemiara od Hiszpanii począwszy na Włochach, skończywszy. I co się stało, że te organizacje lewicowe, one te tak naprawdę terrorystyczne zaginęły teraz? No wydaje mi się, że jeżeli chodzi o lewicę, to całościowo można powiedzieć, że te nurty lewicowe zaczął w ogóle politycznie osłabły. Nie tylko te ekstremistyczne, ale w ogóle lewica jako taka. Ta bardziej centrowa zbliżyła się do e, stanowisk liberalnych, nie odrzucała już kapitalizmu, nie chciała rewolucji, ani nawet nie chciała tego kapitalizmu koniec końców jakoś szalenie zmieniać. Te grupy e, skrajne, przemocowe... No one jakby przestały być pociągające. Wydaje mi się, że ten język klasowy przestał być takim językiem nośnym, który opowiadał historię. Wydaje mi się, że to jest ta kwestia, tak w dużym skrócie tej fuk Fukujemaskiego końca historii, właściwie klęska Związku Radzieckiego i tego projektu radzieckiego, który też obnażenie z zbrodni radzieckich w całej historii no i właściwie upadek tych dużych partii komunistycznych właściwie wskazywał na tak jakby koniec czasów tej opowieści lewicowej o rewolucji i walce z kapitalizmem. Wówczas wtedy wszyscy myśleli, że kapitalizm zwyciężył wolny rynek zwyciężył, globalizacja zwyciężyła i, i to oczywiście, oczywiście, istniały jeszcze takie grupy, jak to na przykład, nie wiem, właśnie um, Sendero Luminozo, czyli Świetlisty Szlak um, w Peru, czy Naksalici, um, czyli właśnie tacy stoscy, um, partyzanci w Indiach Wschodnich. Um, ale, ale to tak daleko, ale to było daleko i to było daleko od Europy i to być może było... To dużo słabiej niż wcześniej, powiedzmy sobie szczerze. No jakby ta opowieść Klasowa się skończyła, a zaczęła się opowieść tożsamościowa, czy to religijna, czy nacjonalistyczna. No i rzeczywiście, jak patrzymy na statystyki, to te wskaźniki ilości zamachów skrajnie lewicowych od właściwie lat 80. spadają w dół bardzo wyraźnie. To jest ich w Europie powiedziałam, bardzo niewiele. Czasami jacyś anarchiści jakoś takie zamachy, czy to w Grecji, czy we Włoszech, czy w Turcji przeprowadzą. Czasami jakieś grupy ekologiczne, ale jeżeli chodzi o ilość ofiar, czy o skalę tych zamachów, to, to te liczby znacząco spadły. Ale jednocześnie od lat właściwie do 80 -tych, 90 -tych wzrastały dwie grupy. Ich jak zasięg działania, ilość ofiar, czy, czy no to przede wszystkim oczywiście terroryści religijni, no a z drugiej strony właśnie terroryści skrajnie prawicowi. No właśnie od no, tej skrajnej... Pomysłu, która... Jeżeli paru... ta religijna... Ja już skończę to zdanie. Ta powieść religijna zastąpiła jakby tą walkę o do... równość i sprawiedliwość na ziemi. Przeniosła ją trochę, prawda, w fantazję o jakimś rozkoszach rajskich, czy też jakiejś religijnie osadzonym porządku politycznym już tu na ziemi. Mówi pan o tych 74 czy 76 dziewicach, które otrzymuje każdy z męczenników, który się wysadzi w powietrze w Europie. Ja bym powiedział też, po uczciwie, no w latach 80. nie wiem, czy pan aktor widział film Rambo wiem, dwa czy trzy, który jest dedykowany y, szlachetnym y, ludziom Afganistanu i tam mamy y, y, przykład jak y, y, bohater y, grany przez sylbester walczy ramię w ramię z mujahedinami y, islamskimi i y, y, w 80 jednym z Sposobów działania na zatrzymanie ruchów um, rewolucyjno-komunistycznych czy wprost było wspieranie przez różne kraje zachodu miejscowych partyzantów z ruchów e, islamistycznych. No i potem ten e, jakby no wymknęło się spod kontroli w dużym skrócie i one zaczęły też swoje ostrze kierować przeciwko właśnie zachodowi. Kiedy skończył się Gazciecki, no to właśnie tacy mujahedini zaczęli eksportować dżihad, um, um, um, gdzie palił się na Afganistanie w różne inne kraje i ta opowieść religijna stała się jedną z tych opowieści nośnych dla młodych, zbuntowanych, wściekłych na świat i na niesprawiedliwość ludzi. No i skończyło się to właśnie em, rozrostem tych ruchów em, ekstremistycznych powiązanych na przykład z radykalnie powołanym islamem. Tak, zostawmy w par islam i ekstremizm islamski przyjrzyjmy się, jeżeli Pan pozwoli, panie doktorze. Tym, temu prawicowemu terroryzmowi. Ja z zapartym tchem, nie ukrywam, obejrzałem na jednej z lepszych telewizji znakomity dwuczęściowy film dokumentalny właśnie opowiadający, jak to się zmienia i jak wyglądają te ruchy prawicowe i jak wyglądają te ruchy terrorystyczne prawicowe. I rzecz, która mnie najbardziej w tym wszystkim zaskoczyła, bo przy wszystkich tych ruchach lewicowych z lat 70., 80. byli to z reguły młodzi ludzie e, uczestnikami. Okazuje się, że współczesna prawica i terroryzm prawicowy to są ludzie w średnim wieku. To nie są 20-30-latkowie, to są na przykład 50-latkowie. No ja bym powiedział, że tutaj rozpiętość wiekowa jest dość szeroka. Rzeczywiście nie są to tylko i wyłącznie młodzieńcy, ale niewątpliwie wszelki ekstremizm, wszelka radykalizacja łatwiej trafia do ludzi młodych. W nich jest taka rząd czynów, w nich jest chęć naprawy świata albo zatrzymania jakiegoś zbawu. Musimy pamiętać, że początkiem tego ekstremizmu, nigdy, że nigdy często nie jest jakaś od razu odrażająca chęć mordowania czy krzywdzenia ludzi. Na początku ludzie tego typu myślą, że walczą o obronę jakiegoś ginącego świata ich kultury, cywilizacji czy czegoś, co nazywają białą rasą. No i na początku nie są od razu przemocowymi, nie, terrorystami. Krok po kroku pokonują te granice yy, i rzeczywiście, yy, ale ja bym powiedział, że wśród młodych ludzi jednak ciągle yy, to łatwiej yy, łapie. Nie znaczy oczywiście, że nie ma yy, też osób starszych, bo i takie przypadki znamy. No w Polsce zdarzyły się takie zdarzenia, które można były podciągnąć pod zamachy terrorystyczne, e, prawicowe. Co prawda, one na szczęście w większości przypadków kończyły się fiaskiem, ale zdarzały się. No tak, bo mieliśmy taką sytuację w, przy Paradzie Równości w Lublinie, gdzie para małżeńska chciała wnieść ładunki wybuchowe. Mieliśmy taki przypadek porwania autobusu w Wrocławiu przez zwolnika, tak to nazwijmy. No. Może no, tak roboczo y, libertariańskiego ultrakonserwatyzmu, tak to nazwijmy, nie nazywając od nazwiska jednego z polityków tego nurtu. I y, y, to są takie, y, powiedziałbym, dwa najbardziej y, znane przypadki. No, na szczęście nie doczekaliśmy się w Polsce takich sytuacji, jak e, zamach na wyspie Utoja, czy zamach w Krajście, czy zamach w El Paso, czy zamachy na świątynię Sikhów, czy synagogi, czy kościoły czarnych w USA, bo takie właśnie zamachy wydarzyły się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, pociągając ze sobą ogromną ilość ofiar. Chyba najbardziej znanym zamachem w Europie jest oczywiście Utoja. zamach na wyspie Utoja, gdzie e, łącznie z osobami zabitymi e, jeszcze w Oslo, E, zginęło chyba 77 osób. E, zresztą e, terrorysta, który go przeprowadził, e, korespondował sobie z różnymi ludźmi w Europie, e, m, którzy jak, w jego mniemaniu podzielali <coughs> jego wizję świata, e, Austriakami, także Polakami. E, no, e, ale ta Norwegia raczej taki powiedziałbym bardzo spokojny kraj porównywalnie do wielu do innych miejsc na ziemi bardzo bogaty, aczkolwiek również tego typu właśnie postaci się tam zdarzają. Zresztą już wcześniej um, mieliśmy taką sytuację, gdzie jeden znany muzyk black metalowy zamordował kolegę zespołu, a potem próbował, um, planował wysadzić um, skłot w Oslo, czyli Blitz. No więc no, można się skoczyć taką Norwegią. No to samo myśmy sytuację też z polskim uwikłaniem w jakiś sposób podczas, podczas u, u terrorysty z Christchurch. Tam, tam zginęło 49 osób, gdzie ów terrorysta wkroczył do meczetu i zabił modlących się ludzi. A wcześniej był w Polsce, był na Podległości, niepodległości, był w, zwiedzał zamki grzeckie, spotykał się z tego, co ja wiem, z osobami z różnych środowisk ekstremistycznych, również polskimi, więc mamy taką kolejną sytuację. No i jakby jest pewne wzmożenie w te, te, tego rodzaju ekstremizmu. No bo jak już powiedziałem, ta opowieść klasowa, właściwie jako motywator do mordowania ludzi w lepszego świata znacząco spadła jako silnik tego. No i mamy jakieś tożsamościowe motywacje. No, wspomnieliśmy wcześniej o kwestiach religijnych, no a tutaj kwestie etniczne albo rasowe. W Stanach na przykład bardzo istotna jest kwestia również rasowa. Tamte podziały są bardzo ciągle ostre i bardzo ważne dla Skrajnej Prawicy. W Europie aż tak wielkiej roli, mimo tego że rzeczywiście pełno jest rasistów na Skrajnej Prawicy, ale nie gra, może dlatego, że nie ma aż tak znaczącej grupy osób czarnych w Europie niczebnie. No a tutaj wiele większą rolę grają kwestie nacjonalistyczne jakby patrząc na Europę środkową, wschodnią, południową, tam te narody kształtowały się w walce z wielkimi imperiami. O ile nie wiem, obywatelstwo czy naród amerykański czy francuski kształtowały się jako, czy brytyjski, jako narody właśnie obywatelskie, można było wziąć dobrze pochodzenia chińskiego, polskiego czy nigeryjskiego i być amerykaninem. We Francji też to obywatelstwo jest Puczowe, jakby nie ta etniczność. W Wielkiej Brytanii to jest taki postimperialny, prawda, element, gdzie wielu, no nie wiem, choćby tacy ludzie jak były premier i sunak są Brytyjczykami mimo tego, że pochodzenie mają indyjskie czy pakistańskie, czy tak samo jak Sadik Khan w Londynie. Ale w Europie Środkowej i Wschodniej te narody, nacjonalizmy kształtowały się w walce z imperiami i często były to bardzo nieduże porównywalnie do, nie wiem, właśnie do Amery Amerykanów liczebne narody często bardzo skonfliktowane ten nacjonalizm grał ogromną rolę więc kiedy zerwano z tego no, zasłonę walki o lepszy świat w duchu prawda markistowsko-leninowskim y, zaczęły się konflikty etniczne i tak właśnie wyglądała sytuacja na przykład w Jugosławii gdzie jeszcze pod rządami Tito w duchu takim powiedzmy marksistowskim miało być to państwo wszystkich południowych Słowian oczywiście państwo niedemokratyczne y, no ale te Konflikty między narodami były ukryte pod tą, prawda, osłoną policyjną. A jednocześnie rzeczywiście marszałek Josip Brosti to był dość no charyzmatyczną postacią, ale z jego śmiercią te wszystkie konflikty etniczne wpłynęły. To samo stało się w Związku Radzieckim. Tam też po rozpadzie mamy całą serię różnego rodzaju konfliktów o motywacji nacjonalistycznej, czy nawet bardziej częstami faszystowskiej czy neofaszystowskiej. Panie Dyrektorze, czyli w Polsce grozi nam taki terroryzm prawicowy, czy skrajnie prawicowy. No jeżeli obserwujemy niektóre partie polityczne i język, którym się owi owe, owe liderzy tych partii posługują, można dojść do wniosku, że już niedaleki krok do tego, dlatego że czasami pada to na bardzo podatny grunt. Raz to, co powiedziałem, pokoleniowa sprawa dosyć istotna. No dwa, pewne grupy, które są predestynowane do tego, żeby brać udział w tego typu ruchach. No ja bym powiedział, że niepokoją mnie różnego rodzaju paramilitarne grupy powstające w Polsce, chyba na czele właśnie z rodakami, kamratami. Te mundurowania, stroje, jakiś taki pseudo wódz, nawoływania do przemocy ze strony tego pseudo-charyzmatycznego wodza, o grożenie przez tego wodza, no mówił panu Wojciech Holszańskim, różnym osobom w polskiej polityce, sugerowanie ich pobicia, czy, czy zgwałcenia, lub mówienia, że to świetnie by im zrobiło. No i jednocześnie osoby umundurowane, sygnalizujące jakąś swoją taką bojówkarski charakter jestem tym, tym ja osobiście bardzo w, w mojej cenie zaniepokojony ale takich grup jest więcej A są grupy e, inne na przykład za krąg która jest takich powiedzmy rodzimowierczych nacjonalistów e, z tego, co ja odbieram ich poglądy, no bardzo y, sympatyzujących z Rosją i jej pozycjami geopolitycznymi i wiele, wiele innych. Ja bym się już nawet, znaczy oczywiście niepokojące pojawiają się liderzy, którzy są w głównym nurcie i opadają y, jakąś taką przemocową historię o tym, co należałoby robić z jakimiś różnymi grupami mniejszościowymi, y, no ale dopóki oni nie mają tego zbrojnego ramienia, to jest tylko jakaś opowieść, ale to zbrojne ramię zaczyna się pojawiać. Szczególnie w momencie, w którym jesteśmy zagrożeni Wojną, w trakcie wojny moim zdaniem hybrydowej e, w, z Federacją Rosyjską, wielokrotnie wskazywały służby na związki lub zatrzymanych osób oskarżonych o podpalenie czy sabotaż z stroną rosyjską. To jest bardzo niepokojące, że pojawiają się na naszym terenie, no nie są to jeszcze ludziki, ale nie są to profesjonalni wojskowi najczęściej, tylko jacyś przebierańcy, ale ich liczba wzrasta, zarówno grup, jak i w tych grupach. Już podczas pandemii COVID-19 mieliśmy do czynienia wielokrotnie z sytuacjami wdzierania się tego typu osób czy grup do punktów szczepień, czy do miejsc gdzie domniemanie szczepione są dzieci, a to oni tego są przeciwko temu procesowi. Mieliśmy do czynienia z takimi aktami przekroczenia prawa e, siłowego e, i takiego sprawdzania reaktywności państwa na tego typu grupy. Ja jestem osobiście zaniepokojony, znając e, trajektorię i rozwój tego typu procesu. Jeżeli to się, to się mówi rzeczy, potem się sprawdza, co jest możliwe do zrobienia. Jeżeli państwo nie reaguje lub reaguje w niewystarczającym stopniu, to robi się więcej bo ci ludzie wierzą, że dysponują prawdą, dysponują jakąś um niezwykłą misją i tą misją jest najczęściej uratowanie Polski za pomocą jakichś brutalnych aktów wykluczania jakichś grup mniejszościowych, czy będą to homoseksualiści, czy osoby trans, czy Żydzi, czy Ukraińcy, czy jakiekolwiek inne mniejszości, które wskażą ci ludzie, to w ich mniemaniu jakieś brutalne, ostre traktowanie tych mniejszości miałoby naprawić coś, co w Polsce jest zepsute. Ja nie wiem, że Polska jest zepsutym krajem, to jest priwo, ale to jest z, moim, z, moim, z moją wiedzą, jest to typowy mechanizm myślenia niestety e, faszystowskiego. To znaczy myślenia, w którym ciało naszego narodu będzie uleczone, jeżeli wykluczymy e, z niego jakąś grupę, która jest tymże rakiem. No niczym innym to nie jest niż narracja, którą uprawiało NSDAP swego czasu. Panie doktorze, a czy państwo polskie przygotowane jest na to, żeby walczyć z takimi grupami, bądź je... Mm w jakikolwiek sposób no, ograniczać ich działanie? Ja mam wrażenie, że w ostatnich kilku latach jest trochę lepiej. To znaczy wydaje mi się, że w latach 2015-2023 zasoby państwa polskiego i służb kierowane były zdecydowanie w innych kierunkach niż na grupy tego typu. Ja nie będę już wynikał dlaczego, ale w mojej ocenie Praca nad tym ograniczeniem aktywności czy widoczności czy, czy działań tych grup była znacząco niewystarczająca, a czasami odnosiłem wrażenie, że niektóre osoby czy organizacje były wprost w jakiś sposób akceptowane albo nawet z nimi sympatyzowano. No od roku 2023 widzę jakąś zmianę. Powstała na przykład Komisja do spraw wpływów rosyjskich, która badała różne grupy od tych prawda, intelektualnych po te przemocowe, które się które mogły być zagrożeniem dla polskiego państwa. To jest raz. Mam wrażenie, że też liderzy tych formacji yy, politycznych zaczęli spotykać się z y, oskarżeniami ze strony prokuratury o łamanie różnych praw. No i mamy taką sytuację z jednym z polityków, eurodeputowanym, który już kolejny proces, yy, yy, przed kolejnym procesem wstaje. Także wspomniałem przeze mnie tutaj wcześniej e, Wojciech Olszański również e, już kilkakrotnie e, został wskazywany na e, różne wyroki, więc mam wrażenie, że jakiś ruch tej materii jest, ale ja mam wrażenie, że niestety... E, nie tylko polskie państwo, ale mówmy o Polsce e, ciągle jeszcze nie uważa tych grup za tak znaczące zagrożenie, a, a te grupy tylko czekają na to, aż nastąpi jakiś poważniejszy kryzys ekonomiczny, e, czy znowu ep, ep, epidemiczny, czy e, jakieś zagrożenie bezpieczeństwa strony zewnętrznej, żeby działać e, intensywnie. Ci ludzie tworzą sieci, tworzą grupy zarówno w internecie, jak i na żywo, demonstrują, zbierają się i budują własne struktury. Oczywiście aktualnie Polacy są raczej zadowoleni, no benzyna zdrożała, to jest, to jest fatalnie, ale generalnie jest niska inflacja, generalnie jest niskie bezrobocie i generalnie nie mamy tu kryzysu ekonomicznego. Więc patrzą no, na tych ludzi jak na pewne margines. -margines. Ale, ale, historia, wiem, że... ale historia, panie doktorze, kiedyś pokazała, że pewien margines... Jest bardzo wiele tak. Bardzo wiele historii, nie mówmy tylko i o Niemczech nazistowskich czy o włoskich, Włoszech, bo kiedy spojrzymy na lata 20. i 30. w Europie, w całej Europie, ale nie tylko, bo w Ameryce Południowej, tam ilość tego typu ruchów, Gwałtownie wzrastała wraz z wielkim kryzysem w roku 2009 e, i jego reperkusjami dla gospodarek różnych krajów, e, momentalnie z tych marginalnych grup wyrastały e, grupy masowe. Więc to jest trochę tak, że jeżeli my w okresie w takim dość w miarę spokojnym, mimo wszystko, jeżeli chodzi o polską sytuację wewnętrzną, mamy dużą polaryzację, ale no, żadna ze stron nie nawołuje do przemocy, e, pozwalamy spokojnie działać budować swoje struktury, takim właśnie grupom ekstremistycznym, które wprost nawołują do przemocy lub ją stosują, to odbije się to czkawko w momencie, w którym nastąpi kryzys realny. Więc to jest z ubezpieczeniem, no, w tym sensie wiadomym jest, że nikt nie chce płacić ani na przykład, nie wiem, no, tego ubezpieczenia mieszkania, kiedy nic się nie dzieje, w ogóle jest świetna i w ogóle, no, nie wiem, po to robić, ale po to się to robi, że kiedy nastąpi jakiś kryzys, żeby być bezpiecznym. W tym przypadku nasze zajmowanie się tego typu grupami, jednak kierowanie z do, do sądu przez prokuraturę, kiedy widzimy, że następuje ewidentne naruszenie polskiego prawa, e, już byłoby jakimś krokiem. To się dzieje w wypadku rodaków kamratów, to się dzieje w wypadku tego nieszczęsnego eurodeputowanego. E, ale wydaje mi się, że można by było spokojnie zrobić więcej i bym to trochę za późno. Mam wrażenie, że te ruchy już dążyły się ładnie rozwinąć, w sensie ładnie cudzysłów. I to Ale potraktujmy, to... panie doktorze, jako puentę. Na ten temat można byłoby rzeczywiście bardzo długo, bo jest to problem i bardzo dobrze, że rozmawiamy na ten temat. Doktor Przemysław Kowski, Uniwersytet Collegium Civitas był Państwa i moim gościem. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia, do ostrzenia. Reklama. Ależ.. Się...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 Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 21.30. Waworobiec zapraszam. Ceny paliw na stacjach spadną o ponad złotówkę, a to za sprawą obniżonej akcyzy i podatku VAT z 23 do 8%. Zmiany będą widoczne już jutro, wyjaśnia minister energii Miłosz Motyka.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 Na podstawie konkretnych danych publikowali i będzie obowiązywała jako cena maksymalna, nie urzędowa, tylko taka powyżej której sprzedaż paliwa będzie sankcjonowana. Obniżony VAT na paliwo będzie obowiązywać do końca kwietnia, a niższa akcyza na paliwo do połowy kwietnia. Ze sprzedaż paliwa powyżej maksymalnej ceny będzie grozić kara w wysokości nawet miliona złotych. Nie żyje wybitny pisarz, dwukrotny laureat Nagrody Nike Wiesław Myśliwski miał 94 lata. Joanna Szwedowska z programu Drugiego Polskiego Radia wielokrotnie miała okazję przeprowadzać wywiady z pisarzem.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 Wiesław Myśliwski debiutował w 1967 roku powieścią Nagi Sad. Jego książki przetłumaczono na ponad 20 języków. Edukacyjne ramie robotyczne trafiło do Podkarpackiego Centrum Innowacji w Rzeszowie. To robot przemysłowy, który będzie służył młodym do nauki i realizacji własnych projektów. A wśród chętnych do współpracy z robotem są już uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Takie ramię, robot sześcioosiowy może być wykorzystany do wielu rzeczy w zależności od zamocowanego efektora na końcu, czyli urządzenia. Może mieć prostych chwytak, może mieć stawkę, może mieć pistolet do malowania lub nawet fajkę spawalniczą. Procesy mogą być wykonywane automatycznie bez udziału człowieka. Jak wyjaśnia Rafał Bojarski, opiekun pracowni, robot gwarantuje zdobycie kompetencji zawodowych przydatnych w wielu branżach stosujących automatykę w produkcji. No jest to pewien wysięgnik, który ma tak zwane 6 stopni swobody, w 6 osiach może się poruszać, dookoła, w góra, dół, w poprzek, obracać chwytakiem. To jest roboci, który jest zgodny z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i gdyby ktoś chciał sobie startować do egzaminu na technika robotyka, to właśnie na takim ramieniu można się uczyć. To kolejny przedmiot z branży technologicznej wspierający działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji w Rzeszowie. trzydzieści trzy minuty po godzinie dwudziestej pierwszej. Stan dnia. Od jutra spadną ceny za benzynę i olej napędowy na stacjach paliw w całej Polsce, za benzynę bezołowiową 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 16 groszy za litr, a za olej napędowy 7 zł i 60 groszy. I o tym już teraz moim i państwa gościem jest Roman Mielski, zastępca redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panu, dobry wieczór Państwu. Panie redaktorze, polski budżet płaci za wojnę Donalda Trumpa w Iranie? Oczywiście nie tylko polski budżet, bo Europa jest bardzo dotknięta e, skutkami tej nieprzemyślanej operacji izraelsko-amerykańskiej. Po e, oczywiście reżim ajatollachów to jest bardzo krwawy reżim. Niedawno e, topił we krwi protesty, też o podłożu głównie ekonomicznym. E, być może zabił nawet 30 tysięcy osób. E, y, natomiast e, ta akcja e, no już wiemy dzisiaj, że jest zaplanowana przez Izrael i e, do której Ameryka się dołączyła, e, no jest akcją, która mm, właściwie nie wiadomo, jaki ma cel do końca, bo początkiem mówiło się o obaleniu e, reżimu Oletolachu, teraz e, Donald Trump chce się dogadywać. Z częścią tego reżimu e, nie, wiadomo, nie wiemy, jakie, e, na ile Amerykanie jeszcze planują tą akcję, bo każdego dnia słyszymy inny e, komunikat. No a jak mówię, e, Iran e, doskonale na tą na to uderzenie się przygotował, sparaliżował rynek surowcowy na całym świecie. I rozumiem, że ta decyzja o obniżce cen paliw w obecnej sytuacji była koniecznością. Znaczy wie pan, no są oczywiście państwa też w Unii Europejskiej, które nie zdecydowały się na podobne kroki. Wiemy, że to będzie kosztować polski budżet, nasz budżet, miliard sześćset milionów miesięcznie. Tak. Na razie ta ustawa, która w błyskawicznym tempie przeszła przez parlament i podpisał ją prezydent Karol Nawrocki, e, m, przewiduje te rozwiązania dotyczące no, obniżki VAT-u z 23 do 8%, obniżki akcyzy e, i wprowadzenia cen, cen maksymalnych e, na 3 miesiące, no więc to jest 4,8 miliarda o miliarda złotych. No, budżet na rok 2026 jest bardzo trudny, jest duża dziura budżetowa. Niewątpliwie gdzieś będzie trzeba te pieniądze znaleźć, zwłaszcza, że nie ma szans na podwyżkę innych podatków, bo wiem, że Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie wetował każdą tego typu propozycje. No dobrze, panie redaktorze, a wyobraża pan sobie sytuację, w której premier Donald Tusk wychodzi na konferencję i mówi, nie będzie obniżki cen paliw, ponieważ budżetu na to nie stać? Z punktu widzenia oczywiście, politycznego. Oczywiście, że sobie wyobrażam, ale nie na 12 czy 15 miesięcy przed wyborami, bo ta kampania wyborcza już trwa. Gdyby to było być może w pierwszym roku rządów koalicji obywatelskiej i szerzej koalicji 15 października, to być może taka decyzja nie zapadłaby, albo zapadłaby e, później. No, m, ta operacja izraelsko-amerykańska trwa już prawie czwarty tydzień. Wiem, że ceny będą być może jeszcze rosnąć e, w ropy naftowej i gazu. No i może się okazać, że nawet nie odczujemy dziewięć. tej zmiany. E, może inaczej. Jutro jeszcze odczujemy, ale w kolejnych dniach wcale nie jest powiedziane, że no, odczujemy może zmianę. Tak. Może tak być, ale oczywiście to będzie ulga duża dla kierowców i też dla dla konsumentów, no bo pamiętajmy, że tak skokowy, cen, tak skokowy wzrost cen paliw musiałby się przełożyć w niedługim czasie też na wzrost wszystkich cen, od usług po ceny żywności. A jak mówimy, nie wiemy, ile potrwa ta operacja w Iranie. Ona może trwać tydzień, może trwać dwa tygodnie, a może trwać równie dobrze kilka miesięcy więc te rynki będą zdestabilizowane i w sytuacji, w której, jak mówię, no właśnie za kilkanaście miesięcy mamy wybory, bo one będą mniej więcej, można je rozpisać od połowy września do połowy listopada 2027 roku, jak mówię, w naszym kraju właśnie trwa nieustająca kampania, kampania wyborcza, no to rząd Donalda Tuska, chociaż to zagranie populistyczne, musiał się na takie coś Zdecydować. Z krajów europejskich zdecydował się na to m, na dzień dzisiejszy Słowacja, Węgry, ale też Włochy, między innymi, między innymi Włochy, e, Giorgi e, Meloni. Przy czym na Słowacji i na Węgrzech tam wprowadzono obostrzenia, te obniżki są tylko dla obywateli tych krajów. Czyli gdyby ktoś jechał na wakacje na Węgry, albo ktoś będzie przeżył przez Słowację, to zapłaci cenę, nazwijmy ją rynkową. Chociaż wydaje się, że Polacy powinni akurat na Węgrzech być specjalnie traktowani z racji wielkiej no, przyjaźni między Panie redaktorze, wracając jeszcze do kraju, czy to oznacza, że właśnie weszliśmy w etap pod tytułem polityka rozdawnictwa i teraz rozpocznie się licytacja? Przemysław Czarnek odpowiada, no to może jeszcze zorowy na żywność, a może jeszcze zwrot za paliwo rolnicze, więc tych propozycji jak jeszcze można dopomóc jest coraz więcej. No jak pan mówi, skoro wchodzimy już w taką już potężną fazę przedwyborczą, no to nic tylko rozdawać i licytować. Kto da więcej? No wiadomo, jest stare e, przysłowie, e, które dziennikarze też dobrze znamy, że nikt ci nie da tyle, ile opozycja w trakcie kampanii wyborczej. E, więc e, oczywiście to naciski ze strony Prawa i Sprawiedliwości będą, no bo to jest taki też wilcze prawo e, opozycji, żeby mm, wysuwać tego typu e, postawy. Chociaż oczywiście chciałbym, żeby... żeby w sytuacji globalnego kryzysu, bo to jest naprawdę bardzo poważny globalny kryzys energetyczny, tutaj zachowywać wstrzemięźliwość i zachowywać zdrowy rozsądek. No ale wiem, jak jest nasza scena polityczna rozpalona, więc będą padały, padały, czasami nawet absurdalne, absurdalne propozycje ze strony części opozycji. No bo jak mówię, każda taka obniżka to są potężne, potężne kolejna dziura w budżecie, który jak wiadomo jest i tak trudny. Mhm. Mamy rekordową dziurę budżetową w tym roku. Ona między innymi wynika z tego, że na przykład płacimy potężne pieniądze za uzbrojenie zamawiane jeszcze w czasie rządów PiS. No i przede wszystkim zaczęliśmy, przystali. Rząd 15 października przestał ukrywać wydatki budżetowe poza budżetem, czyli w różnego rodzaju funduszach, bo ja przypomnę, że zarządów PiSu mniej więcej w funduszach, różnego rodzaju instytucjach, które nie były kontrolowane przez parlament, znalazło się około 350 miliardów. Złotych. No, tak się dowiadujemy, że ETS to nie trudne. szedł na, na to, na co miał iść. Panie redaktorze. No tak. No to tak przy okazji. Panie redaktorze, czy w związku z tym, jakie relacje rozumiem, łączą? Polskę i Stany Zjednoczone. Jakie relacje łączą Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim? Czy nie powinniśmy dostać jakiegoś wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, ewentualnie nawet jakiejś takiej informacji, konsultacji? Jak aktualnie wygląda sytuacja? No, rozumiem, że te bliskie relacje obu prezydentów powinny skłaniać do tego, a nie tylko wykładać miliard sześćset milionów co miesiąc. Problem polega na tym, że sama administracja Donalda Trumpa nie wie, co zrobić teraz z tym kryzysem irańskim, tak go nazwijmy. Tam nie ma kompletnie planu żadnego. Sam Trump jest pod ogromnym naciskiem ze strony dużej części Republikanów, bo pamiętajmy, że ta najtwardsza baza Donalda Trumpa, ruch MAGA, Make America Great Again, no ona dała mu władzę, między innymi dlatego, że Donald Trump obiecał, że Ameryka już się nie będzie wikłać w żadne konflikty, że nie będą ginąć amerykańscy żołnierze, już kilkunastu zginęło i że nie będzie to kosztować miliardów dolarów e, budżet e, amerykańskiego, e, e, nie będzie to kosztować amerykańskiego podatnika miliardy dolarów, a wiem, że już jest przygotowany draft e, specjalnej ustawy, e, która ma miałaby się znaleźć niedługo w Izbie Reprezentantów w której administracja Donald Trumpa chciałby dostać zgodę na wydanie 200 miliardów dolarów na tą operację irańską. Czy w związku z tym, panie redaktorze, zabrakło panu tego wyraźnego sygnału ze strony prezydenta Nawrockiego na szczycie SIPAK, żeby wyrazić jasne polskie stanowisko wobec albo wyraźny, jasny sprzeciw Polski wobec wojny w Iranie? Nie wyobrażam też sobie, żeby polski, polski rząd czy polski prezydent dzisiaj wyraził stanowczy sprzeciw przeciwko operacji w Iranie, bo jak mówię, reżim no to jest reżim krwawy i to jest reżim niedemokratyczny, który masowo zabija i w przeszłości również zabija swoich obywateli. Natomiast tego typu, nazwałbym może nie sprzeciw, ale obiekcje co do celu tej operacji powinny być wyrażone dyplomatycznymi kanałami, ale przede wszystkim Gdyby to był świat idealny, no to wiedzielibyśmy od naszych sojuszników amerykańskich, e, chociaż no, są naszymi sojusznikami, między innymi w ramach NATO, no, jakie są cele tej operacji, na ile ona jest planowana. E, a natomiast wiemy, że takich e, danych nikt nie dostaje. Raz Donald Trump mówi, że mu są sojusznicy niepotrzebni, a niedawno e, zażądał udziału e, sojuszników e, czy przyłączenia się do tej operacji operacji irańskiej. Między innymi chodziło tam o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo przepływu przez cieślinę Ormus, przez którą przepływa lwia część ropy i gazu skroplonego, jeśli chodzi o światowe surowce. To panie Więc, redaktorze, no, nawiązując, sytuacji trudnej. nawiązując do, do, do tej sytuacji, jednocześnie odnosząc się już do obecności pana prezydenta na szczycie SIPA, jeżeli nie stanowisko wobec Iranu, to... Po co pan prezydent pojechał na ten szczyt, pańskim zdaniem? No bo pierwsze chciałbym zacząć od tego, że no, prezydent może sobie wybierać różnego rodzaju rodzaju. E, w których bierze udział. E, w którym bierze udział. E, akurat SIPAK, e, czyli takie no, spotkanie e, tej konserwatywnej części sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo ten SIPAK się rozrastał, był przecież w Polsce przed wyborami prezydenckimi w zeszłym roku, był niedawno na Węgrzech. Kiedyś miał znaczenie. Dzisiaj nawet widać było po tych gościach, którzy nie zjawili się w Dallas na szczycie SIPAK, że traci bardzo na znaczeniu. Jedyny cel, który ja widzę w tym, w tym wiecie pana prezydenta, no to był taki, że liczył na to, że spotka się tam z Donaldem Trumpem. Natomiast Donald Trump pierwsze wybrał... Konferencję, nazwijmy to, lobbystów saudyjskich, która była organizowana w tym samym czasie w Waszyngtonie, bo z Saudami robi ogromne interesy nie tylko administracja amerykańska, ale też rodzina i znajomi pana, znaczy prezydenta Trumpa. Mhm. A później miał kilka dni wolnych i też nie pojechał na SIP-ach, tylko pojechał tradycyjnie pograć w golfa na swojej, swojej posiadłości. Na Florydzie. No to mógł być jedyny cel, który tylko prezydent Nawrocki mógł mieć jadąc na sip dlatego że... To panie redaktorze, mówię... to ja zapytam przewrotnie. To może to jest sukces właśnie kancelarii prezydenta z racji tego, że pan prezydent był jedną z najważniejszych osób na, na tym szczycie? Śledziłem dokładnie amerykańskie media, też te również prawicowe, które właściwie traktowały bardzo po macoszemu wizytę Karola Nawrockiego w Dallas. Nawet z dużym opóźnieniem na samej stronie SIPAK pojawiło się wystąpienie e, Karola Wrockiego. E, jak mówię, tam najbardziej skupiano się właśnie na tym, e, jak teraz poradzić sobie z tą operacją irańską, co powinniśmy w tej sytuacji robić jako cały ruch e, MAGA i ruch e, ten konserwatywny wspierający Donald Trumpa. On jest bardzo mocno podzielony. Z jednej strony e, no, zszokowany tym, że Donald Trump nie dotrzymał. Nie dotrzymał obietnicy nie wciągania Ameryki, żadne wojenne zawieruchy. A z drugiej strony y, część jest szokowana tym, że y, już wiemy, też między innymi z zeznań, y, znaczy ze słów y, ważnych y, ludzi z administracji, samego Donalda Trumpa, którzy zeznawali przez na przykład komisję senacką, że to Izrael wymyślił tę akcję i, i właściwie, nie wiem, zmusił do przyłączenia, czy też zaprosił do niej do udziału w niej Donalda Trumpa, ten się ochoczo, ochoczo, ochoczo zgodził. Panie że skoro jesteśmy przy konserwatystach, to jeżeli pan pozwoli, chciałbym zmienić na chwilę temat, chociaż zostać właśnie przy tym konserwatyzmie z racji tego, że Jarosław Kaczyński poparł Wiktora Orbana i jego partię przed wyborami, które na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Dlaczego pańskim zdaniem prezes PiS zdecydował się na taki no, jasny sygnał?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 No i to, że jego Natomiast... minister spraw zagranicznych jest też przekaźnikiem do Ławrowa, więc jakby... No, myślę, że to akurat nie jest zaskoczenie, że Peter Sear to yy, część decyzji podejmowanych, czy też działań podejmowanych przez węgierski rząd konsultuje z Kremlem, tego to było dla wszystkich oczywiste. Ale jak się łapie za rękę, zażyłaś. to trochę inaczej też wygląda. No, tak, ale akurat coś ja specjalnie nie przejął. Ja pamiętam rok 2000, bodajże 2021, kiedy z dumą wypinał piersi i przyjmował order od, od, od Siergieja Ławrowa, ministra społeczności Rosji w Moskwie i był z tego bardzo dumny. Natomiast wracając do tego poparcia, no, mhm. to jest te wybory, które są 12 kwietnia na Węgrzech są ogromnie ważne dla całego ruchu którego ja w taką rzucam troszkę zbiór populistyczno-nacjonalistycznego. E, bo przegrana Wiktora Orbana będzie bardzo dużym ciosem no, dla tego całego obozu do którego zaliczam Roberta Fica, czyli pre, pre, premiera e, Słowacji no też Andrija Babisza po części premiera Czech PiS e, e, AFD czy Alternative für Deutschland, która też poparła a, poparła oczywiście Wiktora Orbana m, m, m, wprost no i dla ruchu MAGA, czy też szerzej tego środowiska wokół Donalda Trumpa. Bo to będzie sygnał, że populiści jednak nie idą po władze, ale zaczynają być w odwrocie. A Viktor Orban jest taką osobą, nazwałbym to pewnym probierzem tego, co dzieje się z państwem, które jest tak długo rządzone, bo 16 lat, przez, przez, przez Fidesz Viktora Orbana i Wszyscy wiedzą, doskonale wie to również Jarosław Kaczyński, czy też wie też Karol Nawrocki, który przecież był też niedawno i też poparł Wiktora Orbana już osobiście w Budapeszcie, że Węgry są dzisiaj państwem na tle całej Unii Europejskiej, państwem upadłym. Ja bardzo dobrze znam Węgry od lat 90. -tych. I naprawdę to państwo zatrzymało się, a wręcz nastąpił tam ogromny regres w rozwoju. Znaczy to państwo jest dzisiaj najbardziej skorupowanym państwem Unii Europejskiej, w którym e, kiedyś e, po prostu jak się wjeżdżało, jechało się przez Słowację, na Słowacji były dużo gorsze drogi, na Węgrze zawsze były lepsze, dzisiaj jest odwrotnie. No i też e, sami Węgrzy już są zmęczeni urbanem i tym, e, że oni e, biednieją, nawet na tle sąsiadów, co widzą a grupa no, oligarchów, ludzi będących krewnymi znajomymi Wiktora Orbana na, w ostatnim czasie bardzo, bardzo się wzbogaciła. Panie redaktorze, Więc... jeżeli pan pozwoli, to chciałbym, żeby pan posłuchał dwóch komentarzy politycznych a propos Węgier i a propos dwóch obywateli, którzy tam również, polskich, którzy tam przebywają. Najpierw Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Kaczyński ma od dawna kontrakt z Orbanem w ramach tego kontraktu. Ziobro Romanowski są chronieni. Orbanowskie Węgry to dziupla dla aferzystów z Po drugie są dokumentowane kontakty, takie powiedziałbym polityczno biznesowe środowiska powiązanego z spisem i ludzi powiązanych z Orbanem. I po trzecie Donald Trump wybrał sobie Orbana za lidera i zastępcę takiego trumpistowskiego ruchu maga w Europie. I w to wchodzi Kaczyński. Wstyd panie Kaczyński. A tak poparcie dla e, Wiktora Orbana e, tłumaczy Prawo i Sprawiedliwość dokładnie Zbigniew Kuźmiuk. Pan premier Orban ma krytyczne zdanie Unii Europejskiej i to bardzo dobrze, bo rzeczywiście jeżeli, jeżeli ta polityka unijna będzie kontynuowana, to mówiąc bardzo brutalnie Unię Europejską czeka smutny koniec. No to panie redaktorze, najpierw chciałbym, żeby pan się odniósł może do słów e, posła Witczaka, czy pańskim zdaniem Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski też pilnie przyglądają się tym wyborom na Węgrzech? Na pewno przyglądają się pilnie tym wyborom na Węgrzech, bo, e, bo jednak Viktor Orban jest dla nich dobroczyńcą. E, ja to Węgierskiej. No tak się złożyło, że Karol Nawrocki oczywiście nie spotkał się ani z Ziobrą, ani z Romanowskim i też specjalnych tutaj wyjazdów ludzi z takiego twardego PiSu, nie, ze, nie z, z byłej e, suwerennej czy solidarnej Polski, bo zależy w którym okresie mhm. e, się o niej mówi. E, tam nie ma specjalnie i nie ma, proszę zauważyć, wielkiej obrony Zbigniewa Ziobry przez w, No właśnie, czy, to jest, czy to jest zaskoczenie? Czy pan prezydent nie, powinien się spotkać ze Zbigniewem Ziobro, jakby udzielić mu takiego nie wiem, duchowego wsparcia? Na pewno Zbigniew Ziobro chciałby z Romanowskim, ale myślę, że tutaj Nawrocki postąpił postąpiłby w sposób przewidywalny dosyć. Znaczy prezydent Polski nawet nawet na poziomie 42,5%. O czym świadczy ten sondaż? Czy pan prezydent jakby mimo wszystko w polityce jest takie określenie teflonowy? Mimo wszystko tego, co się ostatnio dzieje, nie traci tego zaufania? Jak pan to ocenia? Prezydent zawsze dostaje bonus, nazwijmy to w tego typu badaniach. Po pierwsze jest bardzo rozpoznawalną osobą. No jednak myślę, że niewielu niewielu nawet wyborców byłoby w stanie wymienić więcej niż kilkunastu polityków. A tak z w, jednym tchem. A prezydent no, przebija się wszędzie, więc ten bonus zawsze jest. Ja Zresztą pamiętam notowania na przykład Andrzeja Dudy i on wcale nie był takie złe. też tak oscylowały 40 kilka procent. Natomiast czy one są dobre? No, prezydent, który ma zaufanie mniej niż połowy obywateli i obywateli, to jednak też nie jest najlepszy, najlepszy, najlepszy wynik. A patrząc na to poparcie dla Radosława Sikorskiego koalicja obywatelska powinna postawić pańskim zdaniem teraz na niego, jako osoby, która mogłaby się konfrontować z panem prezydentem? No myślę, że akurat Radosław Sikorski się się konfrontuje z panem prezydentem na wielu polach, bo są Ale rozdane wydaje się, pewne że to jest bardziej prywatna rządzie. inicjatywa niż poparcie chyba rządowym. No nie wiem, jak pan to hmm. ocenia. Znaczy, na pewno, jak mówię, są rozdane role w, tej, w koalicji 15 października. Mamy człowieka, który chodzi za dobrego policjanta, tego łącznika między Pałacem Prezydentem i trochę rządem, czyli wicepremiera, ministra obrony, narodowej, Władysław Kosiniaka-Kamysza. No, chociażby ze względu na to, że jednak, no, musi na wielu polach kooperować Władysław Kosiniak-Kamysz z prezydentem w sferze obronności, chociażby przy, nie wiem, nominacjach różnego rodzaju oficerskich, generalskich i tak dalej. Prezydent jest jednak zwierzchnikiem sił zbrojnych. Mamy no takiego nazwijmy to harcownika właśnie Radosława Sikorskiego, wicepremiera Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No oczywiście premier Donald Tusk tutaj jest twardym zawodnikiem. No i mamy jeszcze też kolejnego twardego boksera w tej wymianie ciosów między Płacem Prezydenckim a Kalicją Rządzącą, czyli marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzasego, który powiedział, że nie będzie procedował żadnej nieprzemyślanej ustawy, która wpłynie do parlamentu z Pałacu Prezydenckiego, jeśli ona nie będzie jasno wskazywać, że skąd mają być po prostu wzięte pieniądze na spełnienie tych zapisów w danym projekcie i jeśli, nie be, jeśli rzeczywiście będzie to obciążeniem dużym dla budżetu. Więc te, te role, jak mówię, są, są rozpisane. Jeśli mówimy o roku 2027, bo już tak wybiegam w przyszłość, to ja nie wykluczam, że właśnie to Radosław Sikorski będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na stanowisko premiera. I tak mówi Roman Jemielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za ten scenariusz. No, filmu na pewno sensacyjnego. Spokojnej nocy życzę. Nie ja wiem, czy sensacyjnego, raczej nawet realistycznego, biorąc pod uwagę naszą scenę polityczną, ale dziękuję za zaproszenie. Dobranoc. Dobranoc, kłaniam się.